Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie Bardzo się cieszę, że jesteście I że słuchacie podcastu po polsku Bardzo mi miło, że wybraliście właśnie mój podcast Aby uczyć się języka polskiego Wszyscy wiemy, że nauka języka zajmuje dużo czasu Że musimy poświęcić dużo czasu i energii aby nauczyć się nowego języka. Oczywiście możemy to robić na różne sposoby. Ja preferuję, preferuję, czyli lubię takie metody, które sprawiają mi przyjemność. Chcę cieszyć się samym procesem nauki i właśnie takie metody Wam polecam. Moją ulubioną metodą jest słuchanie. Słuchanie rzeczy, które są ciekawe Najlepiej, jeśli są to rzeczy, które mówią o czymś, czego chcę się dowiedzieć Posłuchałbym o tym nawet po polsku Ale jeśli znajdę te same informacje w języku, którego się uczę To wtedy jest jeszcze ciekawiej, jest jeszcze przyjemniej Dziś Chcę, żebyście posłuchali mojej rozmowy z Timem. Mam nadzieję, że ta rozmowa będzie dla Was inspiracją, yy, że będzie Was motywować do dalszej nauki polskiego. Powiem szczerze, że dla mnie Tim... To do jakiego poziomu doszedł Tim jest wielką inspiracją do nauki języka hiszpańskiego, którego bardzo chcę się nauczyć. Dziś podcast jest dość niezwykły, bo możecie, macie możliwość nie tylko mnie słuchać, ale również oglądać. Jeśli wejdziecie na stronę Real Polish na podcast numer 274, to znajdziecie tam również wideo z naszą rozmową. Wideo, w wideo, w którym jest nagrana nasza rozmowa z Teamem. Oczywiście, jak zwykle, możecie ściągnąć plik audio i słuchać nagrania przez swój odtwarzacz MP3. Moi drodzy, zapraszam Was bardzo serdecznie. Posłuchajcie, o czym rozmawialiśmy z Timem. Halo, halo. No cześć. Cześć Tim, co u Ciebie? Cześć, witaj. Słyszysz mnie? Ja słyszę Ciebie, tak. Świetnie, ja Ciebie również. Bardzo no. się cieszę. Ja też. Cieszę się, że w końcu możemy porozmawiać. Na tak, żywo. Tak. Często zgadaliśmy przez e-mail tylko. Tak. <grafy> tak. Bardzo, bardzo chciałam Ci pozyskać, dziękować, bo wysyłałeś mi się sko na płytę. To tak, pamiętam. To było już <grafy> dawno. Myślę, że ponad rok temu. Tak, tak. Ale wiesz co? Ja słucham Ciebie codziennie. <grafy> <grafy> Świetnie. <Czyli> podcastkami. <grafy> I słychać rezultaty. Świetnie mówisz po polsku. O, dzięki, dzięki. Tak, wszystko przez ciebie, dzięki ciebie. Kiedy, kiedy zacząłeś uczyć się polskiego? A może było 35 i pół około 4 lata temu. Aha. I a. jak zaczęłam nawet nawet jednego słowa po polsku mogłem mówić. No, wiadomo, jak się zaczyna, to na początku nie umie się nic. No, no. I a dlaczego zacząłeś się uczyć polskiego? A zaczęłam, bo ja poznałam swoje dziewczynkę, i ona jest polką, i Aha. też ja, ja jestem z polskim pochodzeniem. A, Już dawno. Bo dawno tam moja pra, prababcia się urodziła w Poznaniu. Aha, tak, tak. Super. I, i interesował mnie. Myślę, że po powstaniu poznańskim w czasie zaborów pewnie prababcia wyjechała do Ameryki. A. Bo... Tak, no, tak to było. Tak, tak. To, to było. Uff, Boże, ja myślę, że ponad nie, nie ponad może 100 lat temu. Mm -hmm, mm -hmm. Wiesz, nie, tak, bo. Aha. Tak. Teraz mieszkasz w Nowym Jorku, tak? Tak, w Nowym Jorku w całym życiu się wychowywałem tutaj. Całe życie, aha. Tak, tak. Świetnie. A i poznałeś swoją dziewczynę właśnie w Nowym Jorku? Tak, w Nowym Jorku, a on się urodził w Polsce, w Łodzi mm -hmm. i on się wyprowadziła do Stanów, jak ona miała 18 lat albo 17 lat. A, rozumiem. I, tak. I mieszka teraz w Stanach razem z tobą? Tak. tak. Zacięło się coś. Tak, tak. <laughs> Aha. A... Już było prawie 4 lata. tak. 4, 4 lata? Tak. Świetnie. A powiedz, czy masz okazję przyjeżdżać do Polski i rozmawiać z Polakami? Tak, tak. Już pojechałem do Polski dwa razy. A dopiero wracałem z Polski dwa tygodnie temu. I Pierwszy raz było prawie dwa lata temu i było troszkę trudne. I ja rozumiem parę rzeczy, ale nie wszystkiego. Mhm. ale Ostatni raz było mi lepsze. Ja, ja często rozumiałem, a, co ludzie mówili i co leciało na telewizji, na radio, takie rzeczy. I było bardziej mi wygodnie być w Polsce. Aha. Czułeś no. się, że łatwiej ci się porozumieć. Tak, tak. I na przykład ja mogłem iść sam do sklepu i coś kupić, i rozmawiać o. z ludźmi, takie rzeczy. I ja mogłem, nie wiem, doceniać wszystko lepsze, bo uh -huh. ja mogłem być wciąż w cięższy, coś. Aha. Uczestniczyć w życiu, w całej rodziny, tak? Bo pewnie odwiedziliście rodzinę tutaj. Tak, tak. rodzinę moje dziewczyny, tak. Uh -huh. tak. Uh -huh. Uh -huh. I oni też się cieszą, bo na początku... ...i rozmawiają i bardzo się cieszę o tym. Aha, na początku było trudno się porozumieć, ale teraz nie ma żadnego problemu. Mówisz po prostu płynnie po polsku i nie ma żadnego problemu. Czy chodziłeś do jakiejś szkoły, czy jak to się zaczęło na początku? Na początku zaczęło się, że ja zacząłem z tą aplikacją, jestem pewien, że ty znasz, to nazywa się Rosetta Stone. Aha. Zaczął, ja robił, skończyłem wszystkie poziomy tam, mm -hmm. są trzy po polsku mają i jak skończyłem to, ja zacząłem troszeczkę przeczytać i może troszkę śmieszne ja zacząłem przeczytać te książki dla dzieci. Mm. To polsku. jest dobra metoda, bo to są proste dosyć. Tak, tak, prosto ja mogłem rozumieć całą książkę, e, książkę i się że ja mogłem skończyć książkę. Aha, dało ci to mo motywację, dało ci motywację, żeby Aha, czytać. Tak. I też, a, znaczy, moja a, dziewczyna kupiła taką krzynka, tak jak a, dla telewizji. Mhm. I jest, wszystko jest przez internet, możemy je oglądać na telewizji, polską telewizji z Polski. Aha. Mamy prawie 100 kanałów to też zacząłem oglądać bajki dla dzieci, mm -hmm. takie rzeczy, mm -hmm. że ja mogłem zrozumieć. Tak. I powoli, powoli zacząłem oglądać normalne rzeczy dla dorosłych, filmy, serialy mm -hmm. i dalej. I, I teraz często oglądamy polskie serialy codziennie. To. I, I może rok temu ja zacząłem przeczytać zwykłe książki dla dorosłych, było był mi trudno na, na, na początku, tak. zawsze czytałem z książką i słownikiem obok, <głosy> angielski, polski i zawsze robiłem notatki i potem jak ja widziałem słowo, że nie rozumiałem, mm -hmm. ja to napisałem, szukałem definicji i mm -hmm. potem ja się uczyłem cały dzień, powtarzałem się, ok, to znaczy to, to znaczy to. I następnym razem ja mogłem przeczytać czy i rozumieć co to znaczy, bo Aha. już się uczyłem. Poświęciłeś I, na to dużo czasu i dużo energii. Bo... Tak i nie mogę zapomnieć powiedzieć, że ja słucham Ciebie codziennie. A na przykład albo w samochodzie, albo na pociągu do pracy, zawsze słucham Twoich podcastów mm -hmm. i nawet na siłownię. I było tak jak ja miałem swojego Polska w mózgu, bo miałem <grym> w samochodzie po polsku, na siłownię po polsku, w domu po polsku. Mm -hmm. I ja myślę, że dlatego ja miałem sukcesu z tym. Mhm. Stworzyłeś sobie w Nowym Jorku małą Polskę wokół siebie. Tak, tak. O, i też nie mogę, nie mogę zapomnieć powiedzieć, że może dwa lata temu ja zacząłem gadać swoim dziewczynką w domu, tylko po polsku. A, to bardzo po, ważne. Mhm. Tak, tak. Policja i takie rzeczy, tak, po angielsku, bo my jesteśmy w Ameryce. Mm -hmm. a, Wiadomo. A bo, tak, ale w domu po polsku. To, to bardzo mi pomagało. To bardzo. Aha. I czasami one się śmiały na mnie, bo ja mów, mówiłem coś niedobrego, ale nie wiem, no, zrobiłem błędy, mm -hmm. ale one zawsze się poprawiały i pomagały mi. Mm -hmm. mm -hmm. no. Świetnie. A kiedy znalazłeś mój podcast? Chyba zrobię. Ja w, wiesz co, kiedy? Uh, może tak, ponad dwa lata temu. Na internet. A, dwa lata już. Mhm. Tak, to było na YouTube znalazłem wideo. Mhm. Mhm. I mhm. potem mhm. był link tam do Twojej strony. Aha. Tak. Świetnie. I teraz czytasz książki normalnie dla dorosłych? Tak, tak. Ja, ja dopiero kupiłem w Polsce, w Łodzi. Ja kupiłem. E, Mój pierwszy tylko po polsku mm -hmm. jest, ma czyste co strony, nazywa się dziewczynka z pociągu. Aha. Ja widziałam, że ja byłam tam w sklepie w, w Empiku, czy nazywa się ten sklep? Empik? I ja widziałam, że to była ich najlepsza książka, Tam oni mają jakieś you know, pierwsze uh -huh. ręki, tak, mają. Było w pierwszym miejscu, to Zdecydowałem to kupić i prawie to skończyłem już. To było dwa tygodnie oh, temu. Wow! To tak? bardzo szybko! No. Świetnie. A, jednak ta praca na początku teraz daje doskonałe rezultaty, bo teraz już mm, możesz cieszyć się po prostu z tego, że używasz y, języka i szybko czytasz. 300 stron to. Niektórzy Polacy tak szybko nie czytają książek. No, no. Wiesz co, cieszę się, ale jecy ja coraz więcej się uczy, coraz więcej. Jeżeli ja znajdę słowo tam w książce, że ja nie znam, mhm. to troszkę mi przeszkadza i ja chcę to ja chcę to wiedzieć to Aha. dalej się uczy, Dalej mam notatki i zeszyte i. Aha, ale teraz nie. na pewno jest dużo łatwiej, ponieważ tych słów jest coraz mniej których tak, nie znasz? Tak, tak, tak, cieszę się o tym. Ale... Aha, ale nie masz w ogóle problemów z przypadkami? Niektórzy mówią, że gramatyka jest taka trudna, czy musiałeś specjalnie uczyć się gramatyki, czy po prostu samo to przyszło? Nie, na początku ja się uczę gramatyki. Ja myślę, że przynajmniej po polsku to jest bardzo poważne, mhm. bardzo ważne bo są takie reguły Na przykład jak ja byłam młodszy, ja się uczyłem hiszpańskiego w szkole. Mhm. i te... Ten... Zacina nam się coś. Przepraszam. Jeszcze raz możesz powtórzyć, bo teraz cię nie słyszałem, bo się zacięło. Aha. No dobrze, dobrze. Tak, ja myślę, że język polskiego... Ma taki regułek, że trzeba wiedzieć, żeby rozumieć tego języka. Ja myślę, mm -hmm. ale dla mnie to jest jak klucz. Jak znać tych regułak, wszystko będzie łatwiejsze. Aha. Ale uczyłeś się, że to słowo odmienia się przez przypadki tak i tak? Starałeś się to zapamiętać? Czy ogólnie reguły, że są przypadki, że są trzy czasy, że są? Dokonane, niedokonane czasowniki? Tak, tak się, tak się nauczyłem, tak. taki e, Nawet teraz nie pamiętam, bo mm -hmm. nie są ważne, ale tak biernik i taki, tak, tak, tak, tak się nauczyłem, bo dla mnie to było łatwiejsze. Mm -hmm. Bo ja mogłem rozumieć, okej okay, dlatego się zmieni, po co, Aha. dlaczego. I Aha. potem jak ja mogłem rozumieć, okej okay, na przykład jak się mówi, ja mam to. Mm -hmm. i, nie mam tego, ale mm -hmm. zrozumiem, dlaczego się zmieniło to i tego. Mm -hmm. I język polski ma aż tyle rzeczy, tak? I nie wiem, ja, ja, ja myślę, że to. dadam się coś. Przerywa się. Przerywa się. Mhm. Daleko jest do Nowego Jorku. No. no. Okej, okay. ale czyli znaczy, że język polski nie jest Twoim drugim językiem, tylko trzecim? Jak rozumiem. Ale trzecim, ale. A z dawno ja nie mówiłam po hiszpańsku. Ja uczyłem się hiszpańskiego w szkole i też a, uczyłem się w Ekwadoru i w mhm. Meksyku. Aha. I kiedyś mogłem mówić taki sobie, nie płynie, ale blisko płynie mm -hmm. po hiszpańsku, ale z językami, ty wiesz, trzeba zawsze używać, bo mm -hmm. zapomniesz. Mm -hmm. To ja już widzę, że nie mogę płynie po hiszpańsku mówić, mm -hmm. ale często rozumiem, jak ja czytam, mm -hmm. albo na telewizji, jak słyszę coś, ja mogę rozumieć. Um, mm -hmm. I wszystkie moje siły się do polskiego, ja myślę. No, wiadomo. Nie mam miejsca w mózgu. Aha, aha. Ale miałeś like. już jakieś doświadczenie, że już uczyłeś się innego języka i wiedziałeś jak to mniej tak. więcej. I to na pewno mi pomagało też. Mhm, mhm. Świetnie. No. Bardzo. Bardzo fajnie wiedzieć, jak to zrobiłeś, bo naprawdę jesteś świetną inspiracją, również dla mnie, oh, że można tak dobrze nauczyć się, bo naprawdę mówisz świetnie. W zasadzie nie słychać, że, że twój język ojczysty to angielski. Jest Słychać jakiś akcent, ale nie wiadomo, że to jest angielski. Oh, Masz świetne R, co bardzo jest... <laughs> Yy, trudne właśnie dla osób angielskojęzycznych. No. Czy miałeś trudności z, z dźwiękiem R, czy, <laughs> czy to przyszło później, czy od razu? Ja, wiem, ja myślę, że ja mam silny akcent, ale dużo Polaków mówiłem, że nie mam, to nie, to nie, nie. wiem. Tak, to prawda. No. Y y y wiadomo, że nie jesteś Polakiem, ale to nie jest jakiś akcent taki... Jak Anglicy mówią, mówią często O, no. e, e, R, ty tego nie masz. No, może to było przez hiszpańskim też, bo oni mają takie literkę też i ja, ja się uczyłem tego. A, prawda. Polskie R jest bardzo, w zasadzie takie samo jak hiszpańskie i O, no. również A, E i O, U, również no. te dźwięki są identyczne. Tak, tak. A jakie dźwięki są najtrudniejsze dla ciebie? Czy te szy, si, ży? Nie, dla mnie ży? Tru, najtrudniejsze są jak są e, na przykład szyczyt. Są wszyscy razem szyczyt. Szczyt, i, szczyt, szczyt. Tak, tak. Dla mnie, bo moje, mój język obcego jest angielski, to mhm. nie mamy takich słów. Aha. Tak, ale macie inne trudne dźwięki. Dla nas przynajmniej. Przerwało się znowu, przepraszam, może to powtarzać. Mówię, że w angielskim są dźwięki, które dla nas, Polaków, są dziwne i no. których nie mamy. I, I oczywiście to są trudności dla nas, ale dzisiaj nie o angielskim mówimy. No tak, ale, ale też ucieszyli ucie hiszpańskiego, tak? Ja uczę się tak, hiszpańskiego. Mm. A jak to idzie? No, my, myślę, że mówię gorzej niż ty po polsku. No, ale. ale uczę się trochę krócej. Uczę się trochę krócej niż 4 lata. Myślę, że 2,5 roku mniej więcej teraz. Mm. Ale na pewno jest trudniejsze dla ciebie uczyć się hiszpańskiego niż dla mnie na przykład. Dla, dla ciebie byłoby... Uh, Łatwiej się uczy się rozejskiego rosyjskiego, czy coś takiego, bo są podobne, język polski. Pewnie I, tak. Tak, i po hiszpańsku, przynajmniej w hiszpańsku, jak oni mówią tutaj w Ameryce, ma, mają bardzo podobne słowy, tak jak my mamy. Aha. Na przykład samochód po angielsku jest car Aha. i po hiszpańsku w Meksyku jest carro Bo to jest taki hiszpańsko-angielski. Ja myślę. Tak, tak że... wszystko. Mhm. Ja myślę, że ty miałeś jeszcze jedną doskonałą pomoc. Swoją dziewczynę. O, tak, tak. Mam jej dziękować, tak. Wszystko jest przez nie, bo na przykład jak zaczęliśmy gadać w domu tego po polsku, było troszkę trudne, bo ja mhm. chciałem coś wyjaśnić, coś powiedzieć, i mhm. ja nie mogłem. Mhm. I ona mi pomagała, Ona tak mhm. mi wyprowadziła tak mm -hmm. jak, miała wiem, jak... Miała cierpliwość. Tak. Była cierpliwa. Tak, o, tak. Mm -hmm. <laughs> tak. Ale ja zawsze miałam mnie przypomnieć, że słuchaj, ja zrobić z... to dla twojej rodziny, żeby my możemy być rodziną i możemy mm -hmm. rozmawiać ze sobą. I, mm -hmm. i chyba dlatego ona zdecydowała mi pomóc. <laughs> Świetnie. To jest myślę najlepsza pomoc, bo to jest y Język codzienny to nie jest język z książek, z gazet, tylko to, co się mówi. Idź do kuchni, przynieś mi coś i tak dalej, tak. Tak? To są rzeczy, które się ciągle używa. Któ tak. Które tak. nie jest łatwo wcale znaleźć właśnie, może na filmach, ale też nie bardzo. To są rzeczy, które tylko właśnie w obcowaniu z kimś drugim. no. no. I jeżeli ktoś się uczy polskiego i nie mają kogoś w domu, mm -hmm. oni mogą do siebie mówić. Tak. Może mm -hmm. się dziwne, ale to pomoże. Jak jestem sam w domu, na przykład, i, i jest jakieś słowo, że jest trudno mi pamiętać, mm -hmm. ja mówię to siebie. Aha. No, Aha. ja idę to zrobić. Aha. Myślisz, w głowie myślisz po polsku. Co to zrobić? I, I nie wiem, to tak mi pomoże. Aha. Tak, tak. Nawet czasami ja śnię po polsku teraz. A, świetne. <laughs> Aha. No. Super. No. Polski stał się już częścią ciebie. Tak. To, to już jest po prostu. Siedzi w środku w tobie. <laughs> tak, i nawet mam swoja polska koszulka na sobie. Wow, teraz. Świetnie. <laughs> no, to w sposób. Super. A czy w Nowym Jorku możesz spotkać Polaków? Czy, mm, tak. Są wiesz, sklepy polskie, albo nie wiem. Tak, tak. A, dzięki Bogu. Ja, ja mieszkam bardzo blisko a, w dzielnicy Polski tutaj. Nie wiem, czy znasz, nazywa się Greenpoint. Aha, tutaj. Dużo Polaków. Ja, kiedyś dużo Polaków tam mieszkali, troszkę mnie teraz. Ale są jeszcze polskie piekarniki, a, sklepy apteki, takie rzeczy, księgarni. Mm -hmm. o, tak, i nawet restauracji są. I tam chodzimy czasami i możemy zamówić jedzenie po polsku. I, i nawet jest... jest możesz uh, mówić po polsku, ale żeby rozumieć kulturę, ty powinieneś znać uh, jedzenie I coś, takie rzeczy, że oni tam jedzą i bądź. Możesz iść do, na restauracji, bo możesz zobaczyć, okej, okay, co to jest. Przerywa, przerywa. Znowu nam przerwało. Przerwało się znowu. Przerwało. Mówiłeś o jedzeniu. A czy jedzenie jest. Byłeś w Polsce, więc możesz porównać. Czy tak. to, co jest w restauracji przypomina to, co jest tutaj, czy to jest o, jednak... Nie, dużo lepiej tam w Polsce. <laughs> lepiej. No, tak. Wędliny, które przydają w Nowym Jorku, nie jest to samo, że mają w Polsce, na pewno. Aha. No. Nawet no. matka mojej dziewczyny zawsze mówi, że wszystko w Polsce jest świeże i bez chemii i naturalnie i tutaj w Stanach nie, nie jest tak dobre. Aha, rozumiem. Ma inny smak. Ma inny smak. Jednak, no. a myślałem, że, że to jest mniej więcej to samo, ale jednak nie jest tak. No. Musi jednak przez cały ocean przejechać, to musi być dodane coś, chemia. No oczywiście, tak. W tak się mówi, myślę. Dlatego, jak ktoś chce spróbować czegoś naprawdę polskiego, musi przyjechać tutaj. Tak, do Polski. Nie wystarczy pójść do restauracji polskiej za granicą. No. Trzeba tu no. być. Kiedy tak. się znowu wybierasz do Polski? Nie wiem, może w przyszłym roku chciałbym tam pojechać znowu. Mhm. Byliśmy, pierwszy raz pojęliśmy... Wszędzie, ale na krótko, bo pojęliśmy do Łodzi, do Częstochowy, mm -hmm. do Poznaniu, um, Gdzie jest? To Wieliczki. To mają tam kopalnie. Podobało I... Ci się w Wieliczce? Tak, w kopalni? tak. Było bardzo ciekawe, tak. Tak, to był mój pierwszy raz tam w kopalnie, to... Aha. Bardzo ciekawe, jak oni nawet wybudowali swój kościół. Kosz... Kościół, tak. Podziemny. Tam na dole, tak. pod ziemią. Tak, tak. W wieliczce jest pięknie. Jeśli... Się. Trochę się przerywa. Jeśli ktoś będzie w Polsce, to Wieliczkę musi koniecznie zobaczyć. Bo to jest tak, tak. rzecz, której na świecie nigdzie nie ma drugiego czegoś takiego. Ja myślę, że to jest zabytek nawet. To jest zabytek UNESCO. Mm -hmm. I nigdzie nie ma czegoś takiego, żeby podłoga była z soli, ściany z soli i sufit z soli, żyrandole z soli, wszystko z soli. No, no. To, to może następnym razem my trzeba byliśmy tam pojechać do nadmoże do Gdańsku, mm -hmm. coś takiego, bo ja nigdy nie byłem. Nie byłeś nad morzem? Ja, no, oczywiście, moje króla tam było, ale ja nie. Aha, aha. nad Bałtyk trochę. No tam jest zimne tak. morze, zimne. No. woda jest najczęściej zimna nad Bałtykiem, ale no. są odważni, ale ma... którzy wchodzą. No. Ale mają, mają piękne plaże, tam słyszałem mhm. i, e, i fajne rzeczy. Plaże w Polsce są bardzo fajne, bo jest piach, nie ma kamieni, jest zawsze bardzo mięciutki piasek. O, to fajnie, tak. Także. Mamy, mamy obu dwie tutaj, mamy, ma, ma, lebo, przepraszam, w Nowym Jorku mamy a, z piaskiem i też z kamieniami. Zawsze gdzie jesteś. Aha. A co ci się podobało najbardziej w Polsce? Jakie miasto? Uła. W Warszawie N byłeś? A, tylko na lotnisku. Tylko Jej. na lotnisku, aha. Tak, tak, nic więcej nie widziałem. To może w następnym razem też, możemy tam troszkę pojechać, aha. zobaczyć. Um. A, najbardziej mi się podobało, ja, ja muszę powiedzieć w Poznaniu, bo mhm. moja, moja a, prawa... A, bo tam twoje serce jest. <laughs> tak, tak, ale dla mnie to było ciekawe zobaczyć, gdzie ona mieszkała, gdzie ona się urodziła mhm. i skąd ja jestem. Nie wiem, że dawno temu, ale... Aha. to na pewno, moje... na pewno to było duże przeżycie dla ciebie. No, no, Aha. ale... A... Ja, ja muszę też powiedzieć, że w Łodzi, bo jak nie, moja dziewczyna będzie mi zabić. <laughs> w Łodzi jest fajnie. Oni budowali ta nowa galeria, tam się nazywa Manufaktura. Mm -hmm. Znasz. I bardzo fajnie jest. Nawet ładniejsze niż co my mamy tutaj w Nowym Jorku. Mm -hmm. Mi się wydaje. No, to jest specyficzne miejsce, bo tam kiedyś była fabryka przecież. No, tak. I, i zamek, ja mi się obok. Mhm. Wszystko remontowali i wszystko bardzo ładnie wygląda teraz. Mhm. Pałac, I mają fań... pa... tak, pał pałac. ja tam byłem w to lato, byłem, e, nawet zrobiłem filmik z Łodzi. E, tak? E, tak, tak, można u, tam znaleźć u mnie na stronie. Także super. Świetnie. Łódź jest fajna, jest inna niż każde inne miasto w Polsce, bo tak. Łódź jest dosyć młodym miastem. Łódź ma około chyba 150 lat tylko. Wow. Tak, i było duże fabryki tam kiedyś. Tak, tak, tak, tak. I właśnie część tych fabryk, największe fabryki, właśnie. Jest teraz ta galeria handlowa, tam jest też muzeum, yy, i kino, i wszystko tam jest. Tak, tak. Oglądaliśmy polski film tam w kinie, nazywa się Pitbull. Aha, a to tak. nowy, jeszcze nie oglądałem, jeszcze nie oglądałem. No, bardzo, bardzo dobry był ten film. Aha. Możesz już normalnie oglądać polskie filmy bez problemu. Ja nie chcę powiedzieć bez problemów, ale mogę. I mm -hmm. Czasami są parę słów, że mm -hmm. nie rozumiałem, ale mogę mm -hmm. dziewczynkom spytać, co, co to znaczy, co to znaczy. Ale, mm -hmm. ale ja mogę rozumieć, co chodzi tam w filmie. Mm -hmm. Mm -hmm. Tak. Dzięki temu może, bo w domu oglądamy często takie polskie seriale. Aha. I no, oczywiście czasami może być trudne, ale ja mogę rozumieć, co się dzieje w filmie albo w serialu, i ja myślę, że to też jest tak jak nauki. Ja mogę moje ucho trenować mm -hmm. nie mm -hmm. wiem, jak, no, jak to wyjaśnić. Dobrze mówisz, M możesz no. trenować swoje ucho, tak mówimy po prostu. No. No. Tak, tak, tak. Gdybyś na koniec miał dać jakieś rady ludziom, to... To jaką byś dał radę, żeby nauczyć się polskiego? Co mają robić? Okej, okay. po pierwsze, ja muszę powiedzieć, że ja wiem, że ze mną na początku wszyscy Polaków tutaj w Nowym Jorku mi mówili, że to niemożliwe. Nie będziesz mógł mówić po polsku nigdy. Język polski jest za trudny i nie, nawet nie masz szansy. To nie możesz nikogo słuchać. I musisz wierzyć na musisz wierzyć na, na sobie. I ucz się. Na przykład jak, tak, tak jak my mówiliśmy wcześniej, jak pierwszy raz, że ja skończyłem ta książkę dla, dla dzieci, cieszyłem się. Mm -hmm. Ja coś ościągałem mm -hmm. i musisz rozumieć, że nie będzie od razu. Mm -hmm. ja, ja nie zniczyłem ja ja już się uczę za 4 lata prawie. Mm -hmm. I ale jest możliwe, jest możliwe i a z, grama, z gramatyką ja radziłbym, że powinieneś nie tylko książkami, nie tylko z, nawet nie tylko z podcastkami, mm -hmm. nie tylko z telewizorem, musisz wszystko się uczyć, mm -hmm. musisz wszystko się uczyć, bo na przykład jeżeli ja tylko Próbowałem czytać po polsku, ja tylko umie, umiałbym czytać po polsku. Aha. Ja, ja też miałam się uczyć, napisać nawet a, um, i mówić. To. I, dlatego ja miałam troszkę problem z tą aplikacją Rosetta Stone, bo to było, to było. Nie wiem, dla mnie za, za prosto. Tylko możesz się uczyć, powtarzać, co oni mówią. Ani myśleć dla siebie. I Aha. trzeba myśleć dla siebie, żeby rozumieć jakiś językach i nie wiem, mówić płynnie może. Trzeba myśleć w tym języku, prawda? A nie tłumaczyć. Nie można tłumaczyć w głowie. Nie tłumaczyć w głowie. Tak, tak. I dlatego też, jak ja bym w Polsce, ja kupiłem polski polsko słownik. Ja nie chciałem Aha. teraz. Aha. Może na początku to niemożliwe, bo... To może być za trudne, Aha. Tak, tak, ale gdzie ja jestem teraz, ja myślę, że to... Uh -huh. to lepiej dla mnie, uh -huh. niż tłumaczyć e, polsko do angielskiego. Uh -huh. Uh -huh. I to też pomoże mi miszyć po polsku, bo jak ja poczukam e, słowa tam, ja widzę, ok. To jest to i po polsku ja mam czytać i rozumieć po polsku, co to znaczy. Mm -hmm. Tak. Już jesteś na takim poziomie, że możesz korzystać z takiego y słownika polsko-polskiego. Jeśli ktoś tak. zaczyna, to, to na pewno będzie za trudne, bo to tłumaczenie tak. będzie trudniejsze niż to <głos> słowo. No, na pewno, na pewno, no. Okej, okay. świetnie. Bardzo mi było miło Cię poznać. A Bardzo mi miło też. Mówisz doskonale po polsku. W ogóle nie ma żadnego problemu, żeby rozumieć Ciebie. E, świetnie, zrobiłeś doskonałe postępy. Dziękuję bardzo. I Bardzo, bardzo mi pomagałeś, nawet nie, nawet nie wiesz o tym. <laughs> bardzo mi miło to słyszeć, że mogłem Ci pomóc. Myślę, że Twoja dziewczyna ma tutaj również wielkie zasługi, bo jednak... Codziennie rozmawia z Tobą, to jest bardzo ważne. No, na pewno. Super, dzięki serdeczne. Myślę, że za jakiś czas znowu się spotkamy i znowu będziemy mogli porozmawiać po polsku. Oczywiście, bardzo chciałbym to zrobić. Świetnie, dziękuję Ci bardzo serdecznie Tim. Do usłyszenia Dzień. następnym razem. Pa. Trzymaj się, cześć, pa, pa. To była nasza rozmowa z Timem Tim, Team, dziękuję Ci jeszcze raz Było mi bardzo miło Rozmawiać z Tobą Pozdrawiam również Milenę Myślę, że historia Tima pokazuje nam Jak ważna jest Motywacja Jak ważne jest wsparcie osób bliskich Ich pomoc ale również jak ważna jest praca, to co robimy codziennie, żeby dojść do naszego celu. Dziś akurat mówimy o nauce polskiego, o nauce języków. Ale moim zdaniem to odnosi się również do każdego aspektu naszego życia, jeśli codziennie robimy chociaż mały krok. W kierunku naszego celu, to powoli, powoli zbliżamy się, do nie zbliżamy się do niego. Choćby był bardzo daleko, to jesteśmy coraz bliżej. Codziennie jesteśmy coraz bliżej naszego celu. Jeśli ta droga sprawia nam przyjemność, radość, to nie ma nic wspanialszego. Codziennie możemy robić to, co lubimy i jednocześnie zbliżamy się do naszego celu. Tim stworzył wokół siebie małą Polskę. Mówił w domu po polsku, jadąc do pracy słuchał po polsku, wracając z pracy słuchał po polsku, na siłowni słuchał po polsku. Powiecie... Hmm, ale on miał milenę, on ma milenę, dziewczynę, z którą może mówić w domu po polsku. Zgadza się, to prawda. To jest niezastąpiona pomoc. Nie wszyscy mamy jednakowe warunki. Nie wszyscy możemy iść tą samą drogą. Ale wszyscy możemy zdecydować, dokąd chcemy dojść i wybrać najkrótszą w naszym przypadku Drogę. Ja staram się pomóc wam jak tylko mogę i dlatego to miejsce stworzyłem, dlatego stworzyłem realpolish.pl Staram się robić dla was rzeczy ciekawe, rzeczy, które są również ciekawe dla mnie. Jeśli waszym celem jest nauczyć się mówić po polsku, rozumieć język polski, chcecie komunikować się po polsku, to zapraszam Was do klubu VIP. Tam znajdziecie filmiki z wyjaśnieniami. Co dwa tygodnie dostaniecie zaproszenie na godzinny webinar na żywo. To są nasze spotkania na żywo przez internet. Wszystkie webinary możecie obejrzeć w klubie VIP. Jeśli nie macie czasu być na żywo, to możecie zobaczyć to później cały czas dostaję, dodaję nowe materiały do klubu VIP. Zatem zachęcam was bardzo spróbujcie. Spróbujcie, czy pasuje wam klub VIP. Zapraszam również do używania moich programów premium dla tych, którzy chcą zacząć mówić. Mam 100 y, historii po polsku, 100 Daily Polish Stories. To są historyki z pytaniami i odpowiedziami. Jeśli zapiszecie się na newsletter, podacie swój e-mail, to dostaniecie pięć historyjek na spróbowanie. A dla tych, którzy chcą mieć codziennie nową, krótką historyjkę, mam program 365, czyli 365 Daily Polish Listening. Oczywiście, jak zawsze jest tam tekst i plik audio. Zapraszam Was do korzystania z moich materiałów. I na koniec chcę przypomnieć Wam to, co powiedział Tim. Musisz być cierpliwy, musisz zrozumieć, że rezultaty nie przyjdą od razu, ale ciesz się z tego, co uda Ci się osiągnąć. Przeczytałeś książkę? Posłuchałeś kolejnego podcastu? Dużo zrozumiałeś? Ciesz się z tego. To daje nam siłę do dalszej pracy. Moi kochani, to wszystko na dziś. Dziękuję Wam, że jesteście, że piszecie komentarze. Jeśli możecie zamieścić swoją opinię, dać gwiazdki przy podcaście Real Polish na iTunes. To wspaniale, to dla mnie wielka radość i pomoc. Dzięki temu więcej osób dowie się o moim podcaście, o mojej stronie. Będę mógł pomagać większej ilości osób. Tim dziękuję za rozmowę, dziękuję wszystkim za wysłuchanie dzisiejszego podcastu i zapraszam wszystkich na następne spotkania. Trzymajcie się zdrowo, nie poddawajcie się. I do usłyszenia następnym razem. Cześć! pa. pa. To był podcast Real Polish. O więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.